Krótki kurs pomocy drugiemu. Krótki kurs pomocy drugiemu. Tak, krótki kurs pomocy drugiemu wygląda w ten sposób. Zmieniaj siebie. No to, ale jak to ma zmieniać? No to szukaj. Szukaj lepszego kontaktu z Panem Bogiem. Dobry kierunek. Też. Twarda miłość to najlepiej Alan to wyjaśni, chociaż zależy, gdzie się trafi. Twarda miłość to znaczy prawdziwa miłość tak naprawdę. Czyli miłość, która dopuszcza konsekwencje własnych wyborów. Taka, jaką nas kocha Pan Bóg. Pan Bóg nas kocha. A my mówimy sobie, a ja i tak pójdę sobie, zrobię to czy tamto, nie? Pan Bóg patrzy na to, serce mu się kraje, ale pozwala. I dopuszcza konsekwencje. Potem mówimy, nie? Ale ten Pan Bóg jest zły, nie? Tak mnie zmotał w tym życiu, tak mnie sponiewierał. To nie Pan Bóg. To ja sam. On tylko na to pozwolił, nie? Nie ingerował. To jest twarda miłość. Pozwolić mężowi, synowi, komuś tam doświadczać konsekwencji swojego uzależnienia nie ochraniać, nie usprawiedliwiać, nie ukrywać, nie przyksypywać, nie myć, nie kąpać i tak dalej. Jak ma się skonfrontować z konsekwencjami uzależnienia alkoholik, który przychodzi na waloniach trąba, e, u, u, u, nie powiem jaki, w, i, jakie ślady na ciuchach nosi, tak? A rano się budzi w czystej piżamce, w czy, czystym łóżeczku. Tak, ciągle jest malinka jest, nie? Fajnie się chla, nie? to powtórka. Jeśli się kocham, to się kocham. Jeśli kolegom się w pracy, dyrektorowi się kłamie, że mam szkody. A on leży na czele. Ja na no czele nie. Twarda miłość. Twarda miłość to jest dopuszczanie konsekwencji, ale z drugiej strony nie odrzucanie człowieka. Nie, ale to nie tak, to nie tak, że będę Cię kochać gdy. Tylko akceptuję człowieka w moim mężu zawsze. Wtedy, kiedy jest pijany i rozrabia też. Bo człowiek jest z założenia dobry i jako człowiek jest w porządku. Natomiast nie akceptuję jego zachowań. To jest trudne oddzielić człowieka od zachowań. Ale to jest niezbędny warunek twardej miłości. Prościej jest odrzucić, odrzucić człowieka wraz z zachowaniami, nie? Zbań ma, spada. Ale nie akceptuję wtedy również człowieka, prawda? Czyli nie uderzam w człowieczeństwo. Uderzam w godność własną i tego drugiego. Krzywdzę go. Wiem jedno, że twarda miłość, i oddzielenie osoby od zachowań za nie twardego przekazu, twardej informacji o tym, że nie akceptuje zachowań, nie akceptuje uzależnienia, nie akceptuje związanych z nim konsekwencji. Nie godzę się na nie. W kontakcie z osobą uzależnioną trzeba kilka rzeczy uświadamiać sobie i pamiętać. Po pierwsze, jeśli to jest uzależnienie, to to jest choroba. Choroby się i tak, jeżeli mnie boli ząb albo, nie wiem, mam yy, zapalenie płuc czy coś tam, nie? No to nie mówię sobie, ja sobie z tym poradzę, tak? Bo jak, tak, jak tak mówię, to się z zapalenia płuc robi zapalenie ostrzeli albo coś jeszcze innego, nie? Tylko idę do lekarza, czyli zajmuję się leczeniem. A jeżeli mam do czynienia z osobą, która jest chora i mam jej pomóc no to idę do lekarza albo do innego miejsca i uczę się, jak pomóc sobie chorej na taką chorobę. Są choroby takie jak, nie wiem, katar, czy jakaś inna, e, popularna, którą nie ma problemu. Nauczyliśmy się, każdy z nas przeżywał niejedno przeziębienie własne, czy swoich bliskich i wie, co się robi w takiej sytuacji, tak? Lecimy do apteki, kupujemy parę różnych tam specyfików, a jak nie wiemy jakich, to posłuchamy reklamy, nam powiedzą, że jutro jesteś już sprawny i wszystko jest jasne. Nie? Natomiast w przypadku trudnych chorób, przecież to nie tylko jest kwestia uzależnienia, ale różnych innych trudnych chorób, mało znanych chorób, są specyficzne sposoby postępowania z chorobą. I na przykład jest cukrzyca, taka choroba. Taka choroba, która powoduje, że jeżeli nie wezmę albo nie ustabilizuje w tej chwili można w wczesnej fazie wydzielania gruczołów, to muszę brać insulinę, tak? bo, bo mój organizm nie produkuje. I w określonym czasie, w określony sposób, w określonych miejscach, w określonych momentach muszę wziąć ten zastrzyk insuliny. To są pompy insulinowe, się ma na stałe wkłuty i tak dalej, ale muszę to mieć. nie? I teraz wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z osobą, która nie jest w stanie, z uwagi na zaawansowanie tej choroby, sama tego nadzorować, nie? Tych zastrzyków. No to chodzimy, mamy kartkę rozwieszoną, prawda? Ustawiamy sobie w telefonie dzwonki i chodzimy z, tym, z tą strzykawką za tą osobą. Jak przyjdzie odpowiedni moment, to ją łapiemy za oszywej, i trafie Nie Czy ona się wyrywa, czy nie wyrywa, czy piszczy, czy nie piszczy, czy krzyczy, czy nie krzyczy, czy nas wyzywa, czy nas nie wyzywa. Robimy ten zastrzyk, tak? No bo to wynika z naszych obowiązków osoby opiekujących się osobą chorą na cukrzycę. Mamy do czynienia na przykład z chorobą Alzheimera. Tak? Nie tylko, że jakieś leki wciskamy na siłę, czy dodajemy do posiłków, bo inaczej nie weźmie i sprawdzamy jeszcze, czy połknęło. Ta osoba, czy połknęła ten, ten, ten lek, ale też i łapiemy, musimy zakładać zamki od środka, żeby nie uciekła i tak dalej. Nie? Czyli bardzo daleko idąca ingerencja w jakby życie tej drugiej osoby. I to są rzeczy nowe. Nie umiemy tego. Nie wiemy, jak to się robi, kiedy nas to spotyka. Musimy się tego nauczyć. I w przypadku uzależnień też tak jest, że musimy się tego nauczyć. Żeby się tego dobrze nauczyć, to musimy najpierw sami siebie uzdolnić do tego, żeby móc nieść pomoc. Bo możemy być skuteczni w niesieniu pomocy dopiero wtedy, kiedy sami jesteśmy zdrowi. A przynajmniej świadomi też tego, że sami jesteśmy chorzy. Osoby współzależnione, czy osoby bliskie osób uzależnionych, są to po prostu osoby potocznie, rzecz biorąc, chore. No, powiedzmy, że to taka jest nazewnictwo, to niekoniecznie jest choroba, to syndrom osoby współzależnionej, ale jak zwał, tak zwał, efekty są te same. I osoby współuzależnione idą sobie do, tak jak osoby uzależnione, kiedy już będą gotowe do swojego leczenia, to idą do środka leczenia uzależnień. Tak osoby współuzależnione, kiedy zdają sobie sprawę z tego, że żyją z osobą uzależnioną, z samego tego faktu, z definicji stają się osobami współuzależnionymi I idą do ośrodka leczenia współuzależnienia i tam dowiadują się, co to jest współuzależnienie, uczą się tego swojego syndromu, uczą się, w jaki sposób ono ma wpływ na ich życie i uczą się postępowania do osobą uzależnioną. Czyli dostają narzędzia, wskazówki ku temu, jak pomagać osobie uzależnionej czynnej w uzależnieniu, żeby osiągnęła poziom, w którym zechce sama się leczyć. O uzależnieniach jest tak, że dopóki uzależniony nie doświadczy konsekwencji uzależnienia i nie poczuje, że jakby straty jego, czy cierpienie płynące od uzależnienia jest większe niż korzyści czy przyjemności, to nie zechce się leczyć. Musi doświadczyć właśnie tego. A żeby to się stało, to musi ponieść konsekwencje tego, że jest czynny w swoim uzależnieniu i to jest pomoc, tak jak za tym cukrzykiem biegamy i wstrzykujemy mu insulinę, tak uzależnionemu nie pomagamy w tłumaczeniu, w ochranianiu, w likwidowaniu, w zacieraniu śladów swojego problemu. Nie pomagamy. Musi doświadczyć. Cukrzyk się zawsze zazwyczaj podnosi. To jak to? To takiemu biednemu gdzieś tam leży, gdzieś tego to nie pomóc. Nie no, bez przesady, prawda? Tym chrześcijaninem samarytańskie odruchy trzeba mieć. Jak leży na torach, to położyć go wzdłuż. Ale tylko tyle. I pomimo wszystko nie każdy z nich dostanie łaskę. No właśnie. I może tak być, że dla jednego będzie to muszę powiedzieć z doświadczenia, ponieważ jest coraz więcej ośrodków i coraz więcej też grup dwunastokrotowych, które wspierają osoby uzależnione, że rzeczywiście jest coraz więcej osób, które się zatrzymują, coraz młodsze się zatrzymują, co jest bardzo fajne, bo też jest dużo, y, nasza do, duża możliwość skorzystania ze świadectwa osób starszych nie? i ci młodzi przychodzą na mityngi, słyszą te doświadczenia życiowe i gdzieś tam kupują troszeczkę tego doświadczenia. Natomiast, jeżeli nie dojrzeje, nie osiągnie tego swojego dna, w cudzysłowie, dna to nie znaczy całkowitego, całkowitego stoczenia się moralnego, bo to dno może być cokolwiek. Przecież doświadczenie pierwszego odrzucenia, pierwszych konsekwencji przykrych w pracy, Jakichś innych, prostych, takich, powiedzmy sobie, no, nie ma żadnych konsekwencji. Może się okazać, dla tych, którzy są gotowi, już ich dniem. Może to, to wystarczyć. Ale mogą być tacy, którzy weszli już w taką fazę, bo to uzależnienie się obrazuje taką równią pochyłą. Nie? Im się jest niżej, tym ta prędkość jakby spadania jest większa. Jeżeli już ta inercja działania uzależnienia już jest coraz większa, jeżeli ta faza już jest fazą krytyczną, no to musi te doświadczenia dna muszą być bardziej mocne. To muszą być doświadczenia no trudno powiedzieć jakie? No, ja za mam to było za mało. Także ale gdzieś tam suma doświadczeń się, się składała, że wreszcie gdzieś e, się ocknąłem. Co innego było tym moim dnem. Moim dnem było doświadczenie całkowitej pustki naokoło mnie i przez to doświadczenie pustki w sobie. Taka czarna dziura po prostu. To było dla mnie dno. Ale każdy może mieć swoje jakieś tam osobiste. Tak jak droga do Pana Boga każdego jest różna. Tak i to dno może przebiegać w różny sposób i być w różnym miejscu. Także taką asystą osoby współzależnionej przy osobie uzależnionej to jest właśnie doprowadzenie, znaczy nie ma nie doprowadzenie, ale e, działanie ku temu, aby doświadczając konsekwencji osiągnął swoje dno szybciej, jak najszybciej. Jak się odnieść do słów, kiedy osoba mówiła jestem tylko za prawa, Nijak się nie odnosi. To jest Twój ogląd, Twoje poczucie, Twoja sprawa. Natomiast ja to. Nie, nie, jest, w ogóle nie jest. Nie, tak ale nie, nie jest, jest istotne, jak jest jego zdanie. Istotne jest dla mnie, jak jest moje zdanie. Tak. Jeżeli ja widzę, że to wygląda w taki sposób, jaki wygląda i że to jest dla mnie konkretnie, w takim w takim, w takim sytuacji destrukcyjne, kiedy to upośledza relacje mają z, tym, z tą osobą, tak? kiedy na przykład nie może się odbyć żadna impreza domowa bez y, alkoholu, tak? no bo jaka to impreza będzie, kto przyjdzie? No to nikt nie przyjdzie, najwyżej będziemy sami, nie? Ale jeżeli może odbyć się bez alkoholu impreza, jeżeli są rzeczy, bo czasami jest tak, że dzisiaj jest dużo się mówi o różnych sytuacjach, o uzależnieniach, są osoby, które są wy, przewrażliwione, wyczulone na przykład, nie? I ktoś, no nie wiem, no, alkohol jest y, takim samym, nie wiem, jak inne używki, czy jak inne rzeczy, czymś, co jest w naszym życiu no i jeżeli to używanie jego jest y, jakieś no, takie normalne, y, no, to może nie być problemu, tak? Nie, nie, nie to chciałam zapytać. Jest to osoba uzależniona, tylko y, nie mierzy się z problemem, nie utożsamia się z alkoholizmem. Ma taką daleką takiej ilu zaprzeczeń. No tak, to każdy to no, każdy jest, uzależniony. Jest mm -hmm. jestem y, trochę alkoholikiem. No ale o, w czym jest problem? W tym, żeby no, on, właśnie, że nie nie tym, żeby on przyznał, że jest alkoholikiem? Nie, nie uzasadnia no, się. No ale no, tłumaczę. Ale tłumaczę, że żeby osoba uzależniona przyznała się przed sobą i przed innymi, że ma problem z alkoholem czy z innym uzależnieniem, to musi doświadczyć dna, w którym poziom cierpienia z tegoż uzależnienia, przewyższy poziom przyjemności czy konstruktywnego używania tego uzależnienia według niego w jego życiu, dopóty to się nie stanie, to tego nie, nie oświadczy. No bo dlaczego ma oświadczyć, że jest jakiś problem z alkoholem, kiedy on po alkoholu to zatwi każdą sprawę w urzędzie, yy, dogada się z każdym nie wiem, facetem, mówi się z każdą dziewczyną, że coś tam innego zrobi, nie, albo sobie obejrzy spokojnie męczy. Alkohol działa w jego życiu. Bo rzeczywiście alkohol działa na początku dla osób uzależnionych. Dlaczego się uzależniają? Dlatego, że alkohol to jest tonizator napięcia emocjonalnego. I kiedy mam problem z wyrażaniem i przeżywaniem emocji i odnajduję alkohol w swoim życiu, który przynosi mi ulgę w chwili, kiedy go wypijam, tak? I powoduje, że moje napięcie wewnętrzne słabnie, no to on działa. No to działa. No to jak działa, to jak ta od bólu głowy działa, no to ją biorę, tak? pomaga. Nie? Dopóki, dopóki będzie działać i pomagać, wszystko jedno w jakiej dziedzinie, w jakiej płaszczyźnie, a nie będzie konsekwencji, czyli tak jak jest na każdej etykietce leku, nie? Działania niepożądane. I tam jest tyle. Kiedy wystąpiły działania niepożądane od tabletki od bólu głowy? Prawie nigdy, nie? Ale mogą. Jeżeli wystąpią te działania niepożądane przy alkoholu, czy innych środku zmieniającą świadomość i my to pokażemy bo doświadczy tego uzależniony, prawda? No to wtedy się zastanowi. Ale jak tego nie doświadcza, to lek działa, tak? Super jest. I spokój. Także ta twarda miłość właśnie polega na tym, żeby asystować osobie chorej. Pamiętajmy, że chorej. My próbujmy jakby przekraczać tej bariery. To znaczy.. Komunikować się z osobą uzależnioną w kwestii jego uzależnienia, yy, tak żeby on racjonalnie przyznał nam rację. Ślepa uliczka. Nie ma szans. Nie tylko nie przyzna racji w sposób racjonalnej dyskusji, ale nie przyzna racji, kiedy będą nienamacalne dowody konsekwencji. Będzie wypierał się, to nie jego ręka. Dopóty, dopóki nie doświadczy dna który będzie tym dnem, z którego będzie mógł wreszcie skorzystać. No i potem jest rola osoby współzależnionej dalej. E, to znaczy, zmienia się troszeczkę sytuacja, bo kiedy uzależniony wchodzi w stan abstynencji, a Bóg, że potem trzeźwieje, no to sytuacja się zmienia, tak? Bo jest oczekiwane działanie. Nie pije, nie? Ale dopiero się wtedy zaczyna bajka. Właśnie. Bo wtedy... Bo wtedy nie jest nieznośny, tylko zaczyna szukać swojego miejsca w życiu. Dotychczas jego nie było. Zawsze jak była sytuacja trudna, więc emocjonalna, nie ma gościa, tak? Rodzina musi poradzić sobie sama. Teraz nagle przestał pić, prawda? I nie ucieka przed tymi sytuacjami, próbuje sobie z nimi poradzić. One są dla niego bardzo trudne, bo to są z... sytuacje, którego przerastają, też on nie umie sobie poradzić, to radzi sobie je tak, jak potrafi. Ale ma to napięcie, ma ten stres, ma tą trudność nie? i ona się okazuje agresjami, lękami, jakimiś innymi zachowaniami, prawda? No i niestety w tym pierwotnym okresie tak jest. I trzeba też to jakoś zrozumieć, że to jest kawałek też tego problemu, ale to nie znaczy zgodzić się na to, nie? Trzeba też mówić, to są konsekwencje, prawda? To jest takie, e, mogą być takie stany takich e, no, pijaństwa na sucho, nie? to znaczy on nie pije alkoholu, ale ponieważ nie radzi dalej ze swoimi emocjami, nie szuka sposobów ich rozwiązania, czy jest tak zwany suchy alkoholik, to wtedy innymi zachowaniami próbuje rozładować te swoje stany. Jest to jest niebezpieczeństwo wejścia w krzyżówkę, czyli winne uzależnienie. Dla alkoholików bardzo jest niebezpieczny hazard. O, seks. Może wejść w inne uzależnienie, ale może też też może wyrażać to właśnie agresją, złością. No. Są też stany chorobowe i mogą być chory, odreagowane te uczucia. I też trzeba o tym pamiętać. Jeżeli obserwujemy takie stany, no to trzeba też im dawać stanowczy, stanowczy stop, ale cały czas pamiętając, że to jest człowiek, nie, a jeszcze tym bardziej teraz, kiedy przestał pić, tak? więc trzeba go akceptować jako człowieka. Wspierać. I wspierać w jego abstynencji oczywiście. No i niestety szukać, dlatego mówię o tym, żeby być do spół y na współzależnienia, współzależnienia, dlatego że szukać też zmiany w sobie, po to, aby zrobić nawzajem sobie miejsce w związku. Bo to jest budowanie związku od nowa. Może wróćmy jeszcze do tego słowa potrzebujecie. Jak pan usłyszał od swojej żony, potrzebujecie, to było dla pana miłe? Czy miłe, bo ja mi do mnie mąż powiedział, że nie potrzebuje, dla mnie to było bardzo miłe. Dlatego e, dziwi mnie to, co powiedziała tak, że ja tego nie rozumiem, że e, to, to, to, to zdanie czy słowo potrzebujecie e, może mieć. E, zawsze... Negatywne znaczenie, że zaczął... Dla mnie to było bardzo miłe, bardzo Jak mąż powiedział, potrzebujecie. To jest dla mnie ważne, potrzebujecie. No tak, I, ale. To, że się ubram, że ja słyszałam, że co co pan to to tak To wszystko zależy od sytuacji i od interpretacji. nie można. Nie, nie, słuchajcie. Ja nie mówię ty tych, obżebuję, bo do domu na tych na potupkowej głosiać, ja ciebie potrzebuję, człowieku do mojego życia. Nie, ale wszystko, <kluzni> rozumcie, że wszystko zależy od sposobów, w jaki, jaki się to mówi, nie? Jeżeli ja oznajmuję, informuję o tym, że jest we mnie taka potrzeba, nie? Można powiedzieć, potrzebujecie Cię, ty w dziesiątkach intonacji, że, tak, że mam może co innego z, znaczy, nie? Ale można powiedzieć, to potrzebujecie, Cię, ja tak to odebrałem i usłyszałem, że jestem autentycznie potrzebny tej osobie, nie? Tej mojej żony, prawda? Że na tamten moment ona po prostu jest w takiej, no powiedzmy, się rozpaczy, taki miejscu, w którym nie ma wsparcia i tego wsparcia potrzebują. Tak? A czy można w razie wyrazić to w taki sposób? Jak się, jak to, w jaki sposób to wyrazić się tej osobie, żeby ona to odebrała, że to jest autentyczne? To nie jest, że tak... Szczerze. Ale to już mi, bo Cię potrzebuję. Szczerze. No, to ale chcę odpowiedzieć szczerze. No Jeżeli mam... Ale żeby odpowiedzieć szczerze, to ja muszę czuć, tak? Szczerze i naprawdę. Ale posłuchaj. No. Jeżeli moja informacja szczera i moja intencja jest czysta, to informacja moja przekazuje moją szczerą intencję. I wtedy jest szczerze odebrana. Jeżeli ta moja intencja dla mnie samej może być zmanipulowana, może się wydawać, że jest czysta, tak naprawdę nie jest, I ja mówię coś e, nie w czystej intencji, tylko rzeczywiście w chęci zawłaszczenia tego drugiego, nie, i to potrzebuje, nie jest czyste, to on to odczuje, odrzuci. I wtedy po owocach poznaje, że moja intencja nie była czysta. Bo często mamy taką pokusę, że znaczy, często w kryzysie jest taka pokusa, co by tu zrobić, żeby oni. No, właśnie... Najlepiej nic. Zaraz, zaraz nic. Nie poczekajmy, to jest każde. No, ale się akceptowałem. <śmienicza> <rozumiem>. Tylko. <śmienicza> <śmienicza> no nie wiem. No. Każdy kryzys, jak mówi. Yy... No sztuka, że tak powiem, rozwiązywania kryzysów jest szansą. Ale nie jest szansą na to, że drugi się zmieni. Tylko jest szansą na to, że ja zobaczę coś w, tym, w tej relacji. Że ja sobie coś zmienię. Że ja nareszcie dojrzeję do tego, żeby spojrzeć na rzeczywistość inaczej. To jest na to, co ta, ta osoba Nie ma znaczenia, co zrobi druga osoba. Ważne jest, co ja w tej relacji widzę w sobie. Nie w drugim, tylko w sobie. Co ja mogę zmienić? Jakieś miałem taką fazę, też e, tak właśnie mi mówiono, nie, więc ja zmieniałem, zmieniałem, zmieniałem, zmieniałem, szukałem środków wyrazu najprzeróżniejszych, prawda, i tego, żeby, żeby co? Żeby osiągnąć zamierzony efekt. I ciągle nie mogłem. I przychodzę tam do jakiegoś terapeuty, czy kogoś, już nie pamiętam, z kim rozmawiałem. I my, słuchaj, no, ja już nic więcej nie mogę zmienić. Już zmieniłem to, zmieniłem to, zmieniłem to, zmieniłem to. Zmieniłem to. A tak więc słyszymy, a po co to zmieniałeś? No żeby było tak i tak. No to się tak nie da. Zmieniaj po to, żebyś ty się zmienił. O! To nie było takie proste. Bo ja w drugim widzę miliony sytuacji i aspektów, które powinienem zmienić. W każdej sekundzie. Tak. Ale to już. Ale w sobie? Nie. No, ale w sobie? Idealnie. No może mogłem użyć innego słowa, ale przecież to by zupełnie co innego znaczyło. no. Taki jest proces myślowy mój, jeśli chodzi o pokora. No właśnie a trzeba zmieniać siebie i szukać tej zmiany w sobie. Co ja mogę w sobie zmienić? Zarówno w takich konkretach i szczegółach, jak właśnie, nie wiem, gestykulacja, mimika, twarzy, bardzo ważne, jak się okazuje. Czasami w ogóle nie mamy świadomości, jaką przybieramy twarz, jaką ubieramy minę na twarz. No, bo wydaje nam się, zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, że wyrażamy jakąś pozytywną reakcję, a mamy minę taką nie, nie, nie za ciekawą, nie? I się dziwimy, że ktoś nas odbiera niechętnie, nie? Ile takich macie doświadczeń, że wchodzi, nie wiem, gdziekolwiek, okolwiek pomieszczenia, osoba, która ma taką skrzywioną twarz albo zasępioną twarz, albo wykrzywioną twarz, nie? Jaka jest odruchowa reakcja emocjonalna na taką osobę? No niechętnie. Niechętnie, prawda? A to może być wspaniały, ciekawy człowiek, tylko nie ma panowania nad własną mimiką, nie? po prostu ma taki plastikowy wyraz twarzy, no. ale to jest Też? No, oczywiście, no. Nie, nie, nie. Wszystko się może nauczyć w wieku nie 50, a 70. Najstarszy trzeźwiejący alkoholik, którego znam, miał 74 lata, jak rozpoczął trzeźwienie. I po 4 latach trzeźwienia mówił, że jest najszczęśliwszym człowiekiem w swoim życiu. Słucham? Nie no, osobowościowe jakieś tam mamy za, założenia w sobie i one są i musimy je akceptować, że jesteśmy tacy, chociaż często właśnie ich nie akceptujemy i uciekamy nie wiadomo w co, szukając żebyśmy byli tacy jak ten wspaniały obrazek z telewizji. Ale bardzo wiele jesteśmy w stanie zmienić. Nie przez, y, uważam, że jest dużo więcej, chociaż psychologia mówi, że można behawioralnie jakby to opanowywać i zmieniać, ale ja uważam, że dużo więcej możemy zmienić, autentycznie zmienić w sobie, w swoim postępowaniu przez głęboką przemianę duchową. Dlatego, że wtedy nie potrzebujemy właśnie panować, kontrolować, zastanawiać się na tym, co moja twarz wyraża. Bo jeżeli mam autentyczną, czystą intencję w postawie właśnie akceptacji, otwartości, bycia do drugiego człowieka, to moja postawa będzie to wyrażać. Moja twarz, moja, nie wiem, gestykulacja, mój głos. Proszę bardzo. Każdy ma prawo do swojego zdania i ja to akceptuję. Ja się nie ja też tak się się nie to to ja do końca nie, nie, nie, do końca nie, nie, nie, nie, nie, może nie, ale to nie, nie, nie, to tego, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, może nie, nie, nie, nie, nie, nie, w nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Ale to jest oczywiste. Nie Przecież... No nie, nie, nie do końca. Nie, nie, nie, nie wchodźmy w perfekcjonizm. Proszę Państwa, jesteśmy ludźmi. Nie oczekujmy, że jako ludzie będziemy nagle cyborgami. Bo nie będziemy. Nie powinniśmy być, bo jesteśmy ludźmi. Człowieczeństwo to jest też to, co mam w sobie, czyli emocjonalność, tak? A więc to, że są we mnie emocje, że ja odczuwam te emocje, że czasami doświadczam porwania emocjonalnego na skutek bardzo silnego zastrzyku tych emocji, prawda? Inna rzecz, że sobie na to pozwalam albo szukam tego, nie? Ale inna rzecz, że czasami doświadczam takich, chociaż ich nie szukam, nie porywają. I człowiek no, siłą rzeczy to doświadcza, w związku z tym, jeżeli nie zapanuje w jakiejś sytuacji nad swoimi nieemocjami, bo nad nimi panować nie można. To jasno sobie powiedzmy. Na, emocje są poza naszą kontrolą. Emocji nie możemy kontrolować. One po prostu się pojawiają i koniec. Emocje to są informacje, które przychodzą do nas i powinniśmy jak najwięcej ich chcieć przyjąć. Zamiast tych informacji z internetu, to te informacje od naszego internetu emocjonalnego. To są informacje z Kościoła katolickiego mówi, że emocje są moralnie obojętne. To my nadajemy im moralność jakąś, nie? I mówimy dobre, złe, jakieś tam inne. Nie, emocje po prostu są i koniec. Natomiast możemy kontrolować i możemy mieć wpływ na swoje reakcje emocjonalne. Czyli właśnie na to, czy idziemy za emocją i jesteśmy afektywni, emocja, usprawiedliwe nasze działania i my za nią idziemy i mówimy potem, no przecież ja nie mogłem, no tak nie w kuzu, że musiałem mu dać w pisk, nie? I wszyscy, no tak, no tak, no, w kuzu, czy ja też dał w pisk. Bo tak jest, prawda? na no, komuś jakąś tam aferę zrobimy, wszyscy, o którym opowiemy, to no, nie, no w takiej sytuacji to oczywiście, no, nie ma w ogóle dyskusji. Jesteście sprawiedliwi. Prawda? Albo możemy być aktywni, a nie afektywni, czyli nie reagować na swoją emocję, swoim zachowaniem, tylko być aktywnymi w podejmowaniu decyzji o tym, co ja ze swoją emocjonalnością zrobię. Jeżeli ja swoją emocję akceptuję, przyjmuję ją, godzę się z nią, że ona jest, chociaż to jest na przykład złość, której nie chcę, albo lęk, którego nie chcę doświadczać, ale jeżeli zgodzę się na tą emocję, na ten lęk, na tą złość, że ona we mnie powstaje i jest to ona przestaje mną rządzić. Emocja tak naprawdę wzbiera we mnie i zaczynam mną rządzić, kiedy się na mnie godzę, kiedy ją wypieram. A najlepszym takim mechanizmem wyparcia jest mechanizm oskarżenia. Jestem zły, bo... No, ale to, bo on... Oskarżam kogoś, tak? Że on zrobił coś, co spowodowało u mnie taką złość, a więc ja mogę teraz mu pokazać, tak, gdzie raki zimują, no bo to on mnie zdenerwował. A to nieprawda. Emocje są zawsze moje. Ten ktoś, jeśli nawet w relacji z nim one się ujawniają, to jest tylko takim posłem greckim, czy takim kimś, kto ujawnia te emocje we mnie. Ta sytuacja ujawnia, że ja tak reaguję emocjonalnie. To jest Powiem powiedzieć takiemu człowiekowi, dziękuję Ci za to, że dzięki Tobie ja wiem, że w tej sytuacji, czy w takiej sytuacji odczuwam złość. Super. Czuję swoje uczucie. Nie wyzwala. Powoduje, że ja je czuję. Wyzwala to jest też taki... To on wyzwala, nie? nie one są we mnie. One się ujawniają wtedy, kiedy to się odbywa, kiedy to się dzieje. One się nie, są, nie wyzwalają, one nie są zniewolone we mnie i czekają, kiedy się wyzwoli, tylko się ujawniają, nie? Że ja mam taką reakcję emocjonalną na tę sytuację. To się ujawni. Ja dostaję informację, aha, tak reaguję. Kiedy słyszę od męża, nie to, co chciałem usłyszeć, to czuję złość. I nie myślę sobie, czuję złość, bo nie powiedziałeś, czy nie zrobiłeś tego, co ja chciałem, tylko czuję złość, gdy nie usłyszałem tego, co chciałem od męża. Mała rzecz, a zwrot jest we mnie. Ja czuję złość, gdy. To ja mam problem, że czuję złość, gdy. A nie on. Czyli ja mam coś, co zrobić. Nie, no czy... Moja złość pokazuje mi, mi miejsce, w którym ja mogę dokonać zmiany. Mogę nie oczekiwać od męża, że zrobi coś, co oczekuję, Nie będę miał złość. Gdy zrobi to, co zrobi. Nie ma zbyt emocji. Powiedziałem, nie, nie ma emocji. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, emocje są moralnie obojętne, a więc nie mogą być złe ani dobre. ale my je oceniamy. A to my, to ja oceniam ją, nie? To nie ona jest zła, tylko ja ją odbieram jako złą. To już, mam problem. to już mam problem. To już muszę się tym zająć. Ja. Ja odbieram jego złą. Mnie To ja mam problem. To ja nie akceptuję tej emocji, tak? Nie chcę jej, nie chcę jej przyjąć. Nie godzę się na to, że reaguje taką emocją na sytuację. Osoba przekracza, jakaś osoba przekracza nasze granice. E, oczywiście jego krok jest załóżmy. Mhm. E, następny temat, rozumiem granice. To co? Nie no, mówię następny temat, granice. Ok. Zaraz zgodzicie z emocjami. Wiadomo, no. że jak ktoś przekracza granice, nie wiem, co jego krok. Widzimy nasze emocje. Najczęściej negatywne. Nie ma negatywnych emocji. Nie ma negatywnych emocji. Dobrze, dobrze. już nie już, ja, ja rozumiem. Cały ten wybór jest po to, żeby wykazać, że ten, ta moja reakcja emocjonalna, nawarstwiana przez ciągłe, jak powiedziałeś, naruszanie tych granic, jest uzależniona czy też usytuowana w kimś, kto to jest. Kwestia po pierwsze rozumienia granic, po drugie werbalizacji swoich oczekiwań, po trzecie asertywnego określania swoich niezgód. O, nieprawda. Co to, to, to znaczy asertywność? Nieprawda. Nieprawda. taka, która mówi, nie, ale jednocześnie nie Asertywność to jest wyrażanie siebie w sposób stanowczy i bez lęku. Bez agresji w stosunku do osoby, o które się wyraża. To no, jest wszystko pięknie, czy podbudowa widzę jest, natomiast problem ze stosowaniem. Więc pierwsza rzecz, mówisz, jakby usprawiedliwiając jakby cały ten, tą sytuację, że wielokrotnie. No dobrze, ale ja tak to odbieram i słyszę. Wielokrotnie przekraczając granice, nie? Czyli mamy tutaj pewien proces, tak? Wielokrotnie. Więc mamy coś takiego, kiedy mamy trudność ze swoją emocjonalnością, albo ze zgodą na emocje, albo z odczuwaniem tych emocji, że potrzebujemy wielokrotnego powtórzenia bodźca, aby móc na te emocje zareagować. To sama powiedziałaś. Co zrobić, kiedy nie mogę, bo to jest bliska osoba. Ale za dziesiątym razem już mogę, bo mi się tak wezbrało, że wylewam, tak? No to nie, będziemy gonić czuliczka, dobra. żebyś i tak nie roli. Ale jeżeli druga osoba nie przyjmuje tego, pewnie, że mogę zechcać Nie, nie. To w takim razie wróćmy gdzie indziej. Wróćmy wcześniej do rozumienia granic. Co to jest granica? Ktoś przekracza pewnie... Ja, co to jest w ogóle granica? Bariera, bariera. tak? Czyli to jest... Nie, nie, granica. Po prostu granica. Nie w kontekście psychologicznym, bo granica po prostu, nie? To Miejsce, które określa, że dotąd sięga, albo tu się zaczyna, tak? Spełnia dwie funkcje. Ogranicza, że dokąd sięga, i pokazuje, że tu się zaczyna. A więc granica jest zarówno dla drugiego, jak i dla mnie. Prawda? I teraz ja mogę wyznaczyć granicę drugiemu, nie wyznaczając jej sobie. A wtedy, kiedy tak jest, kiedy mam mocarstwowe zapędy, prawda? No zaraz ja to wytłumaczę. Kiedy mam mocarstwowe zapędy, to wtedy ta moja granica jest bardzo daleko. Jest bardzo daleko. Wtedy. Nie, ale mogę skończyć? Fajnie. To wtedy, kiedy mam ją tak daleko, to mam dwa, trzy elementy, które mnie wtedy dotykają. Po pierwsze, bardzo trudno mi ją kontrolować bo jest bardzo rozległa. Więc potrzebuje wiele sił, środków do tego, żeby to robić. Więc utrzymywanie tak daleko postawionej granicy wykańcza mnie emocjonalnie. Jestem cały czas w napięciu, bo ledwo daje radę ją utrzymać. Jest tak rozległa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jeżeli jest postawiona tak daleko, to na pewno zawiera w sobie jakieś e, miejsca, czy, czy, czy osoby, które chcą być takie, no, samodzielne. A ja je zabrałem w swoje terytorium. Zaanektowałem dzieci, męża, rodzinę bliższą, rodzinę dalszą, koleżankę z pracy, podwładnych, no, jakiś inny, panią w kiosku, tak, czy gdzieś tam, nie? Co to znaczy, że ja zaanektowałem? To znaczy, że ja mam w swojej głowie pomysł na to, jak oni powinni się zachowywać. Ja nie mówię, że na całe ich życie mam pomysł, ale w jakimś aspekcie mam na to wyobrażenie, Tak? że Pani z kiosku, jak mnie zobaczy, zawsze będzie mówiła A Dzień dobry, Pani! Nie? W tym aspekcie ja ją mam w swoich granicach. Jeżeli tak jest, to teraz mam trzeci problem, że te moje granice będą bardzo często naruszane. Że ja będę miał poczucie, że bardzo często one są przez kogoś przekraczane. Ponieważ ci, yy, którzy chcą być samodzielni, będą się chcieli usamodzielnić. A więc będą pokazywać, że ich zachowanie względem mnie w takiej czy innej dziedzinie czy aspekcie życia jest inne niż ja od nich oczekuję. I to wcale nie znaczy, że naruszają moje granice, tylko chcą postawić własne. I tu się ujawnia brak widzenia granic z mojej strony. To znaczy postawienia granicy sobie. Żeby ja nie miał mocarstwowych zapędów i nie stawiał je za szeroko. Tylko żeby moja granica była w takim miejscu, w którym to jest rzeczywiście ochrona mojego ja. mojej osoby. Stworzenia bezpiecznego miejsca. Co to znaczy? Wcale to nie jest tak łatwo zrobić. Mogę to powiedzieć taki, w taki sposób. Dom z ogródkiem. Ogródek ma granicę, nie? Płotek. Prawda? Ale w ogródku to nie tylko ja jestem. Do ogródka ma prawo wejść mąż, dzieci, teściowa, rodzice, czasami sąsiad, jacyś goście, na grilla, prawda? Sąsiedzi wpadną, piesek sobie lata. Czyli to jest niby moja granica, taka zewnętrzna, ale ona dotyczy sfery rodzinnej. Jest tam współegzystowanie, Nie? I muszę mieć świadomość tego, że jest spółegzystowany, że są inni, którzy mają też swoje prawo i możliwości działania. Potem jest dom. Znowu granica, ściana. Tak? No w domu to już nie tak wszyscy, tak? Sąsiad musi zadzwonić, zapytać. Nie? nie może tak wtargnąć sobie. Dzisiaj to już chyba nawet rodzice tak nie mogą, nie? Tylko nie są dryn, dryn Już tak w biegu nie wpadną. Yy... Czyli już jest następne oddzielenie, nie? Już jest znowu pewna wspólnota, ale bardzo wąska, już taka ścisła rodzina, nie? To jest wewnętrzna już taka troszeczkę granica. A potem jest mój pokój. I tu już wszyscy zapukać muszą. Czy powinni, nie? Oczekuję przynajmniej, przynajmniej oczekuję tego, tak? To jest już takie moje miejsce, tak? To jest taka moja enklawa. Ja tam sobie po swojemu zrobiłem, tak? Mam tam swój bałaganik, Nie? Nie ruszać mnie. Jak, co ja będę sprzątała w moim pokoju, to mnie, nie przesuwaj papieru. Tak? Albo słuchaj, jak podlewasz wszystkie kwiatki, to mojego kaktusa nie podlewaj. Bo ja go podlewam w swoim rytmie. Nie? Mam jakieś tam swoje e, wy, wyobrażenie. Nie? I to jest coś, co jest moją wewnętrzną granicą. Nie ma innej możliwości naruszenia tej granicy, jak chęć wtargnięcia w moje życie. takie naruszenie następuje, no to mam obowiązek postawić, za, zawalczyć, jakby tak, nie? Twardo postawić sprawę. Nie zgodzić się na to. Nie? to. Jeżeli tak jest, że taka granica jest naruszana, że jest naruszana moja wewnętrzna, rzeczywiście naj, najcieśniejsza ta, to, to miejsce, to następuje wtedy, kiedy jest na przykład przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, kiedy jest. Permanentna zdrada na przykład, tak? No to jest trochę inna sytuacja. To jest trochę inna sytuacja. No to inne, te No to będzie z przemocy psychicznej, no? Czy przemocy intelektualnej na przykład, nie? Infektywy wyzwiska, uszczypliwości i tym podobne rzeczy, tak? No to jeżeli tak jest, no to po prostu trzeba twardo temu dawać odpór. Jasno artykułować swoją niezgodę i odcinać jakby się wewnętrznie. To znaczy bardziej pilnować swojej granicy niż tej granicy z zewnątrz. Niech ona będzie rzeczywiście tą ochroną. To, to co przychodzi z zewnątrz, jeżeli to nie jest przemoc cielesna. Cło? tak, gdzieś się odbija. Znaczy nie dopuszczam do siebie nie dlatego, że nie słyszę, tylko dlatego, że zdaję sobie sprawę, czy w pewnym momencie sobie powinienem uświadomić, że to jest tak naprawdę problem tego kogoś, nie? że on musi tak robić. Trudno jest to zrobić wtedy, kiedy ja nie mam poczucia własnej wartości. Kiedy potrzebuję dowartościowywać siebie przez ocenę, czy też moją relację z innym. Jeśli to jest ten właśnie, który mnie ranie, no to tym bardziej jest trudno, tak? Bo on to jest dla mnie ważny. Jego opinia o mnie jest jakby ważna, nie? ona mnie stwarza. Jeżeli ona jest negatywna, no to oczywiście to we mnie bije, ale ktoś pokazuje mi, że ja mam problem ze sobą, tak? że mam niskie poczucie własnej wartości albo nie znam swojej wartości, potrzebuję opierać się na, na kimś. Więc tu jest y, sposób na odnalezienie siebie też, poznanie siebie i zbudowanie swojej własnej wartości. I wtedy to po prostu staje się śmieszne. Jak ktoś mi zarzuca coś, o czym ja wiem, że nie jest we mnie, tak? Poznam swoją wartość, to to przestaje mieć tą moc rażącą. Po prostu mnie to nie dotyka. Taka Jeżeli dochodzi do takich sytuacji, to mamy do czynienia z syndromem kat ofiara i chociaż miejsc, w momencie, o którym mówisz, jest momentem odczuwania skrzywdzenia, nie? czyli momentem czucia się ofiarą, to, to jest udowodnione w psychologii, że każda ofiara jest również katem, nie, czy też bywa katem. Można być w układzie nierównomiernym, to znaczy kat może być ofiarą, ale może być ktoś, kto jest dłużej w pozycji ofiary, a krócej w postawie kata i odwrotnie. Nie? ale będą trole zamienne, bo one bez tego nie mogą funkcjonować. I to też jak powiedziałaś. wielokrotnie niewielokrotnie narusza granice, w końcu się przelewa i tak dalej, nie? I to jest tak właśnie w relacji szczególnie osób uzależnionych, Kiedy osoba współzależniona jest tą jakby standardową ofiarą, ale przychodzi taki moment, w którym wreszcie wybucha w tym momencie zamienia się rolami, staje się katem, krótkotrwałym, ale bardzo intensywnym, który zdmuchuje tego swojego rozdmuchanego, w jego uzależnionego. Ja to, ja to zawsze obrazuję dwoma balonikami, prawda? I w jednym pomieszczeniu, no bo to rodzina, powiedzmy, można się zamknąć w takim, jakby, że to jest jedno pomieszczenie, tak? W którym się, w którym się jest, jakaś przestrzeń, którą się wypełnia. No i ten uzależniony, to jest taki balonik, który można dmuchać, nie? On się tak rozprzestrzenia i ten drugi balonik tej swojej współuzależnionej dociska do, do ściany, nie? Tak z dusza, z dusza, z dusza, z dusza, z dusza. Najciekawsze jest to, że w pewnym momencie ta współuzależniona zaczyna sama dmuchać ten balonik dopompowywać tego swojemu uzależnionemu, bo nie potrafi dopompować siebie, a wie, że jak on jeszcze bardziej ją ściśnie, to w końcu to ciśnienie, które się w niej stworzy, pozwoli jej odrzucić. To jest bardzo ciekawa sytuacja, w której ofiara sama nakręca kata, żeby jeszcze był większym katem, po to, żeby za chwilę stać się sama katem. I wtedy wyciąga taką szpilę, jak ten balonik, nie, a on za. Nie ma dość. Robi się tak. Tak to działa. Dopóki jedno z nich tego nie zatrzyma poprzez pracę nad sobą samym, pracę własną, to tak będzie działać. Bo ja, bo ja lubię być ze sobą też, nie? No tak. Ja no, bo jest... interesy, nie? no bo to jest taka swoista symbioza. Że się wypuścić. Znaczy, To tylko, żeby, żeby jeszcze I tak? tego kata. Znaczy nie tyle dno, ile napięcie w niej do tego, żeby stać się katem. Znaczy, ofiara, taka klasyczna ofiara, będzie szukała katów w swoim środowisku, czy w swoim otoczeniu, jeżeli nie będzie miała stałego kata, to będzie szukała takich katów i będzie zachęcała do uderzania w siebie, przyjmując te uderzenia do tego momentu, aż sama wybuchnie, nie? Bo inaczej nie potrafi, bo też staje się syndromem regulowania emocji. inny sposób nie potrafi zaregulować emocji, jak wybuchem, nie? gwałtownym wybuchem. Nie, nie, bo każdemu to Powiem szanowni państwo, że to jest jakiś rodzaj uzależnienia, prawda? Według mnie tak. bardzo podobne mechanizmy działania, prawda? Według mnie tak. A czy miałem takie akurat doświadczenie, jak się zajmuję generalnie uzależnieniami, znaczy specjalizuję się w ten sposób uzależnieniach od zachowań, czyli takiej dziedziny uzależnień, która jest mało jakby znana u nas, choć z zadowoleniem ostatnim razem, jak miałem audicję, właśnie zrobiłem o uzależnieniach, co to jest uzależnienie, zadzwonił właśnie lekarz, który był w tym czasie na sympozjum na temat uzależnień ojców Palotynów pod Warszawą. I właśnie w tym kontekście poruszano tam uzależnienie, prawda, że to nie jest tylko substancjonalne, ale że to jest pewna, pewien syndrom, pewien sposób postępowania, czy pewien mechanizm, który powoduje to rozładowanie tego nałogowego regulowania uczuć przy użyciu jakiegokolwiek zachowania, czy czegokolwiek, nie? nie wiem, można się uzależnić od drapania w głowę, dłupania w nosie, czy z innych rzeczy po prostu kiedy to przynosi ulgę nie? i powoduje rozładowanie emocjonalne i staje się mechanizmem, który muszę wykonać wtedy, kiedy nam przychodzi problem emocjonalny, to już jest uzależnienie. I to już wynika z takiego umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami, No znaczy tak, uzależnienie prawie zawsze, z wyjątkiem, z wyjątkiem uzależnień od twardych takich jak heroina na przykład, narkotyków czy innych takich substancji no, jakichś, nie wiem, syntetycznych, które powodują bardzo silne uzależnienie szybkie bardzo uzależnienie somatyczne, to, chociaż skutki są niestety takie same, ale sposób wchodzenia w uzależnienie jest troszeczkę inny. To znaczy, zazwyczaj osoba uzależniona, to dochodzi, że tak powiem, pracuje na to swoje uzależnienie, kupę czasu, nie? Uzależnienie to nie jest taka choroba, jak nie wiem, katar sienny, że się szło ulicą, ktoś kichnął i się zraziłem. Tylko pracowałem na nią bardzo długo. Tak? To, co to znaczy? To znaczy, że wychodząc najczęściej z procesu socjalizacji, czyli takiego wzrostu do życia dorosłego, gdzieś nie dostałem z jakichś powodów e, jakichś umiejętności, radzenia ze swoimi emocjami, najczęściej z cierpieniem. E, z odczuwaniem dyskomfortu, trudu. E, nie nauczyłem się z tym sobie radzić. Nie dostałem też przekazu w rodzinie, bo jak obserwowałem, no to moi rodzice czy środowisko, w którym byłem, radziło sobie w tej sytuacji właśnie złością, agresją, alkoholem, nie wiem, jakimiś innymi zachowaniami, które miały na celu rozładowanie tych emocji. Często właśnie takimi ala jak gry towarzyskie na przykład, nie? albo tak zwane brydziki na, na małe stawki. Nie? Nic nie jest ważne, bo jest bryczyk. tak? Mogę przetrzymać ten tydzień, bo będzie brydzik u Kazia, nie? I, I to tak się wypracowuje, nie? Ja na przykład z, z moim dziadkiem w zasadzie nic innego nie robiłem, jak grałem w kartę, jak ze mną, że tak powiem, byłem. Nie? No i oczywiście, no i bardzo chciałem wygrać, nie? A mój dziadek był na tyle y, nieświadomy, że ciągle dawał mi wygrywać. No i, no I takie by potem zalążki, ale to tak na marginesie. Także, y, jak mówiłem wcześniej, te braki, jak są jakieś braki, nie? Jak mam brak radzenia sobie z sytuacjami emocjonalnymi, to szukam substytutu jakiejś, jakiejś sytuacji, sposobu, substancji, która spowoduje, że ten brak zostanie za, za, za, załatwiony, uszczuplony. Nie? Jak mam problem z przeżywaniem lęku, z, problem z obawą przed odrzuceniem albo jakąś inną sytuacją i zorientuję się, że poszedłem sobie tam do, nie wiem, kina albo popatrzyłem sobie w internet czy wypiłem sobie lampkę wina czy wziąłem sobie lek przeciwbólowy, czy coś tam innego i to ustąpiło. Nie mam już tego, prawda? Wyluzowałem się, mogę iść na to, to doświadczenie, nie? Mogę w nim zafunkcjonować. No to znaczy, że mam jakiś brak, mam jakieś e, sytuację, która powoduje, że nie potrafię sobie poradzić ze swoimi emocjami i ona w konsekwencji, kiedy się zaczyna w moim życiu coraz więcej płaszczyzn życiowych, nie? No bo takie predyspozycje, to się nazywa do uzależnień, ujawniają się najwcześniej, może teraz już trochę wcześniej, ale w takim okresie buntu młodzieńczego. Nie? To się teraz różnie odbywa. Bywa, że już młodsze nastolatki już te bunty przechodzą. Ale takim okresem jakby najnormalniejszym to był ten okres 14-17. Czyli ten okres takiego buntu młodzieńczego I, i jeżeli młody człowiek ma taką potrzebę, żeby ten bunt wyrażać, a na przykład mu się na to nie pozwala, albo to się nim jakoś tam zadusza, albo nie wiem, odrzuca w ogóle taką możliwość, no nie już różne są sytuacje, to czasami może się z tego samego powodu, tylko z tego z, z, z, z, zadziać coś, że on będzie szukał akceptacji gdzie indziej, bo on to odbierze jako nieakceptację. nie? Mam stany, mam fobie, mam fochy, mam dziewczyny, to mają te napady złości, płaczu, chłopaki agresji, prawda, nie godzimy się na to, a w zalążku jakby to im wypieramy, no to nie godzimy się na nich, nie akceptujemy ich, no i idą sobie gdzieś tam szukać. No, i, a tu grupy, prawda, sobie te różne nieformalne, czy sekcjarskie, tylko czekają, nie? Jak taki przyjdzie, to my go tu zaraz, prawda, powiemy mu, że go kochamy, takim jest, powiemy mu, że jest wspaniale, damy mu LSD, albo jakąś inną, nie, on poczuje powera, już jest fajny, nie? Albo damy mu piwko, czy jakieś tam inne coś, nie? My jako dorośli razem z nami jesteśmy dorosły, masz 15 lat, nie? Pan, to nie? I efekt jest tego bardzo szybki. Natomiast yy, jeśli to się przetrzyma, nie? Przejdzie, to potem jest ten yy, czas dorosłości, to wyjście z domu. Też tutaj jest kwestia tego przecinania pępowiny. Albo się przetnie, albo się nie przetnie, albo rodzina jest tego gotowa, albo nie. Albo on musi ją rwać, albo nie chce jej rwać. No to się zaczynają sytuacje trudne emocjonalne, bo są zależności, bo są manipulacje, bo są różne naciski, bo, są, bo ty masz skończyć studia najpierw, albo masz zrobić coś tam, albo śmoś tam, nie mamy pomysłu na to życie tego młodego człowieka, on się z tym nie razi, znowu jest powód do szukania w uzależnieniach czy innych używkach ucieczki. Potem praca, tak? Następna aktywność życiowa, która powoduje następne reakcje emocjonalne, tak? Będzie fajnie, pójdę do pracy, nie idę do pracy, to cholera 8 godzin, ten truje, tamten truje, temu się nie podoba, to się nie podoba. Nie wytrzymuję tego, rozpierduchę robię, pracę zmieniam jak rękawiczki, albo yy, yy, trzymam mnie, bo dobrze, dobrze zarabiam, to po pracy muszę coś z tym zrobić, tak? No to dzisiaj, jak to się nazywa? Klamdnik, tak? Klaming, czyli runda po klabach, nie? I, prawda? I wieczorem tak, ja rano na, na suchym kacu i... Bo, Małżeństwo następne. Tak? Następny element rozwoju emocjonalnego, z którym się znowu nie radzę. Nie? Bardzo trudna płaszczyzna, którą mi się wydaje, Tak jak ja mówiłem o swoim własnym doświadczeniu, że ja uciekłem małżeństwo, mi się wydawało, że to będzie w ogóle objawienie. Ja nagle zostanę odbierany jako dojrzały, dorosły. tak Było trochę, nie? Jak w pracy czy gdzieś, no to ty już jesteś ten żonaty, no to jesteś już gościem, nie jesteś już taki tam, nie? bziuł, nie? To mi bardzo pasowało. Rzeczywiście pod tym kątem ta ucieczka się e, jakby zjeściła. Ale straszny koszt. Muszę się godzić na jakiegoś drugiego osobnika w moim życiu, kurczę, nie? Ciasna jak cholera. Uwiera w każdym miejscu, nie? Tego nie przewidziałem. To miało być, żyli długo i szczęśliwie, nie? I się zaczyna. I jest jazda. E, Nieprzepracowane nieprze, e, krzywdy i traumy z okresu dorastania, nieurwane pępowiny z rodzicami, trudna relacja z siostrą z którą zawsze rywalizowałem, ciężkie doświadczenia w pracy, bo ciągle miałem podgórkę, górkę nie? i wszyscy nie chcieli robić tego, co ja chcę, ja wiedziałem najlepiej, jak to wszystko będzie zorganizowane. Żona, która chciała być taka, jak ja uważałem, że powinna być, no, no też to wytrzymaj człowieku. Jeszcze jak dziecko no. przyjdzie. No już w ogóle... Widomny, tam, to <głos> nie, I, tak, I tak to jest, jak ja nie mam dyspozycji, nie mam umiejętności ponoszenia tych dyskomfortów, nie mam zgody na to w ogóle w sobie, że tak będzie, mam postawę roszczeniową, mam postawę do życia, że ja mam dostać, że to wszystko jest dla mnie, do widzenia. Całe szczęście, że miałem doświadczenia w wojsku z narkotykami, jeden strzał, odjechałem na 8 godzin, powiedziałem nigdy więcej. I z alkoholem tak samo. Jak miałem lat 15, kolega nalał mi zamiast wódki, spirytusu, 6 godzin mi nie było i, i mam spokój. No. Rzecz te rzeczy mnie nie ruszają. Nawet chadę, no ale to się znalazły chore. A jak na przykład wyjściowa jest zależna od, od męża i takie odbija się sygnały, że, że jakoś tak go próbuje z że nie wolność, że. syna czy męża? Syna, to znaczy to czy męża. To, to czyli spokój męża, od to znaczy tak, że no, no, Czuję się, widzi się, że że to właśnie jakoś na nas, a jak ten zacznie się ingerować w to jej kto uzależnieniem, to kto będzie się robić że... Nie wiem, czy to nazwać uzależnieniem, to jest chory związek. Końcu, to, będzie, to, ja, to jest chory związek, jest nadopiekuńczość, jest widzenie w swoim yy, to było nie było dziecku, tak? Tylko, że dorosłym. że Bo mąż jest 18 lat starszy od niego, ona mówi, że. Już to jest stary, stary człowiek tak naprawdę, a tutaj syn zawsze będzie za... no. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, tu chodzi o to że to jest moje dziecko, a więc ja mam plan na. To mówiła że jeżeli zazdrosna i będzie, czy to mąż, czy to syn. Tak to nie rozumiem, ale nie chcę takie i co. No nic wtedy, no, trzeba pracować nad mężem, żeby. Właśnie poprzez zmianę i pokazywanie tego, co mówiłem, jako osoby współzależnionej. bo to jest pewna... Taką sytuację hipotetycznie, oczywiście to jest trudno tutaj na podstawie dwóch zdań cokolwiek powiedzieć, ale hipotetycznie taką sytuację się nazywa tak, że to jest dorosłe dziecko rodziny dysfunkcyjnej, czyli to jest osoba, która pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej. W przypadku np. alkoholizmu, no to się mówi idealnie, ale to jest pojęcie szersze, tak? Rodzina dysfunkcyjna, dysfunkcja to jest bardzo szerokie pojęcie. Tak na dobrą sprawę ja chyba nie znam rodziny niedysfunkcyjnej, no ale to zostawmy. I w efekcie tego jest ten syndrom tego, tej dysfunkcji, która się przenosi poprzez zniewolenie relacją dziecka z rodzicami czy z domem rodzinnym. Wszystko jedno, czy ona jest istniejąca, czy ona jest faktyczna, czy rodzice nie żyją, to nieważne, to w tym człowieku i tak ta relacja jest jakoś tam skrzywiona. Więc trzeba mu to pokazywać i pokazywać takiemu człowiekowi te konsekwencje tego w jego dzisiejszym życiu takiego właśnie postrzegania rzeczywistości, że on widzi świat przez swoich rodziców, przez swoje z nimi relacje, że nim podejmie własną decyzję, to się zastanawia, co powie mama, czy co pomyśli tata, jak to odbierze i tak dalej, czyli jest zniewolony. Tak? Zniewolony jest takim myśleniem przez drugiego. I tylko przez to, jak on by to zobaczył, doświadczył i zobaczył, że to jest dla niego niekomfortowa sytuacja, czyli że konsekwencje są Bardziej trudne niż przyjemne, no bo najczęściej takich zjawoleniów są pieniądze, prawda? Będziesz robił to, co my chcemy, no to będziemy Cię finansować. I to jest naj, naj, taki najbardziej że tak, ten trudno zrywalny odmian ten nie? Odczym się od kasy. Ciężko. Ale jeżeli zobaczy, że to mu przeszkadza w życiu, że to go upośledza, że to grujnuje mu jego sytuację życiową, w której jest, no to tylko on może by powinien przeciąć. Ty nie możesz z tym nic zrobić, a jeśli będziesz ingerować, to tylko będzie trudno sobie działać. działało. No właśnie, bo poruszałeś taki temat, który chciałem, żebyś to zweryfikował, bo może się zle myślać. Się... Maszynko, to jest możliwe w ogóle? Oczywiście. Nie, no, słuchaj... Bo tak jest, że prawda, są te radziny dysfuncjowe, DDA, DDD, jakieś tam sprawy wychowania i te różne traumy, które później mamy I ja czytałam takie artykuł, że uzależnienia a zniewolenia, uh -huh. prawda, i jak się mają teraz E, czyli ta strona taka typowo psychologiczna to jest strony bardziej takie duchowe, czy religijne, czyli z jednej strony uzależnienia nie można, typu alkoholu i tak dalej, a z drugiej strony ta, funkcja, prawda, zniewolenia. I czy mógłbyś jakby coś o tym powiedzieć więcej? tutaj się wydaje, że mi się to trochę mniej. Znaczy uzależnienie jest e, takim chorobową jednostką, nie? To jest po prostu choroba, prawda? I w chwili, kiedy już jest zdefiniowane, to trzeba na nie patrzeć z punktu widzenia choroby. Natomiast zniewolenie jest pojęciem szerszym. Osoba uzależniona na pewno jest zniewolona. I powiem więcej, była zniewolona wcześniej została uzależniona. Tak, dlatego jest zniewolona że nie radzi sobie ze swoim sytuacją życiową, nie radzi sobie ze swoimi emocjami, to upośledza ją, zniewala, prawda? Nie pozwala jej korzystać z pełnej wolności, ponieważ ona musi unikać cierpienia w swoim życiu, nie? Unikać sytuacji trudnych. Więc jest już zniewolona tą sytuacją, prawda? Odnosi swoje decyzje życiowe do unikania trudów. I to ją zniewala. Natomiast ponieważ ta ucieczka przed sobą samym, przed świadomością swojego jakiegoś braku, tak, który jest we mnie, to jest ucieczka przede mną przed uświadomieniem sobie tego faktu, że jest jakiś brak we mnie, że ja czegoś nie potrafię i potrafię uciec do tego bardzo, bardzo daleko. Nie? I taką jedną z form ucieczki będzie uzależnienie, prawda? bo ono oprócz tego, że daje na początku to poczucie ucieczki, to potem faktycznie uzależnia, więc zniewala w sposób taki stricte. I już ja jestem w mocy tego zniewolenia i wtedy nawet tłumaczę swoje y, niemożności tym uzależnieniem. Ja na przykład mówiłem, jak moja mnie pytała, gdzie, gdzie byłem po trzech dniach nieobecności, mówiłem, jak to ludzie, grałem przez tych hazardnistów. Spokój, jestem wytłumaczony. ludzi. co ja mogę robić, nie? To była idealna dla, dla mnie na tamten moment wydawała mi się sytuacja. Nie z czym wszyscy mieli świadomość, Dajcie mi wszyscy spokój. Ja mam wszystko w nosie. Że niebieski ptaszek sobie fruwa, luks. Jeśli teraz stworzy się warunki do tego, żeby to trwało dłużej, to będzie trwało. Nikt, który jest takim doświadczeniem, będzie chciał z tego zrezygnować. Zmierzyć się z trudem, z bólem, z przykrościami? Kiedy ja mam... Po co to komu? Ale zniewolenie to jest coś, co nas dotyka, tak na dobrą sprawę, czy, z czym się musimy zdawać sobie sprawę, że zmierzamy się z tym, od urodzenia. Walka o nas jest od początku. nie? Zły chce nas zniewolić i podsuwa najprzeróżniejsze sytuacje. I podsuwa nam najprzeróżniejsze pomysły, jak odbierać tę sytuację. Kusi różnymi sytuacjami. Nie? I wreszcie nam... Jak mamy ku temu ochotę, prawda, otwartość, nie, to w końcu nam tam znajdzie miejsce, które nas jest czułe, tak? Nie? I w końcu tam powie, a ta Krysia spod piątego to ona ma taką różową lalkę, a ty nie. I chociaż ja mam 16 niebieskich lalek, cztery zielone, i całą kolekcję Barbie, To nieważne. Krysia z pod piątego ma tą różową, ja nie mam. I jestem zatwiony. Już zaczynam wchodzić w syndrom zniewolenia, tak? Zniewolenia tym, że czegoś nie mam. A jak powiedział święty Franciszek, to czego pragnę, a tego nie mam, ma mnie. I już jest zniewolenie. To czego pragnę, a tego nie mam, to to, ma mnie. Słucham? Pan się, pan się się Ja się to, nie tak, uwolniłem, to jest niemożliwe. Nie, to, to jak pan nie chce się Nie, pan nie to się ugolnić. Nie, pan nie chce Ale tego w ogóle nie, nie mam pojęcia, jak to się stało. Czy to, taki moment, w którym doszedłem do wniosku, że tego nie chcę więcej robić? Nie, no było oczywiście, było bardzo długo doświadczeń. Tak jak powiedziałem, tym moim dnem to było takie doświadczenie tej pustki zupełnej wokół mnie i w samym sobie. No, za mało czasu, żeby to pojeździć, bo ja chcę Cekuś na 6, 12 minut. Yy, ale ja tego nie wiedziałem wtedy, ale ja datuję swoją abstynencję od 30 stycznia. De facto ona była yy, dłuższa, tam na samym początku stycznia miałem ostatni, ostatnie doświadczenie z czynnym kazardem. Tego roku? Nie, nie. <gry> roku który później, jak się okazało, dopiero w drugim roku w mojej abstynencji zdając się z tego sprawę, ponieważ baner na kościele Jakuba dalej wisiał, że rok 98 był rokiem Ducha Świętego. Dlatego mhm. w dziesięć dziesięć nie lat. Kojarzyłem. tego nie kojarzyłem. Dlatego tego nie kojarzyłem. 98. No, będzie 11 stycznia. Był rokiem Ducha Świętego i dopiero dzisiaj widzę jakby to prowadzenie. a ja wtedy nie widziałem tego prowadzenia Pana Bogadowskiego i doświadczeń, które były w moim życiu. To ja odrzucałem tych informacji, jak te właśnie wypadki, które w końcu złapałem, złamałem ten głos. To wszystko było jakby nie, nie, od, nie, nie do odkrycia dla mnie. A dzisiaj to bardzo wyraźnie widzę. Po prostu... Pozwolił mi, to, to jest moje doświadczenie uzależnienia, to jest nic innego jak powrót syna marnotrawnego. Pan Bóg pozwolił mi doświadczyć, aczkolwiek używał trochę, znaczy może inaczej, kto inny używał moich rodziców, bo jednak ten komfort miałem dość długo, ale pozwolił mi doświadczyć konsekwencji bardzo, bardzo dotykalnych i bolości. Ale powiem Wam, że absolutnie nie konsekwencje w kwestii materialnej mnie zatrzymały. Długi to jest Nic. A żona miała odrzucić te konsekwencje? Czy starała się chronić ludziom jak biegnym, zależnionym? Choć... Nie, nie. nie żona, żona raczej... Nie, raczej odrzucała. Żona dobrze się nawet zachowywała. Tylko Właśnie, moje... No tak, ale żona nie była świadoma. To ona dopiero zdobyła świadomość wtedy, kiedy ja się zacząłem leczyć. Ale ona jakoś tak podświadomie odrzucała, jakby tą postawę, nie? Natomiast tutaj my rodzice, jednak trochę było coś z tego, o czym mówisz, nie? Z tej takiej nieprzyciętej pępowiny zależności i trzymali mi, jakby, jakby umożliwiali. No często takie się właśnie tak było, że my się tak jest w mieszkaniu, jak się podażył. No tak. Eee, powiem tak, nikt mnie o tym nie informował ale jestem w pełni przekonany, że robiła to moja świętej pamięci babcia, zarówno za życie jak i po śmierci I jestem coraz bliższy takiemu naprawdę poczuciu, że to jednak stawiennictwo mojej babci, która zmarła w 95 roku i tylko 3 lata potrzebowała a może kogoś innego, to jest, to jest taka ewentualność, ale tutaj na babcię bym jednak mocno stawiał. E, nie, no, dziadek oczy znacznie wcześniej i myślę, że jego działania może też jakieś tam były. E, no cóż, no to, to, to tak, no. a później to już było takie doświadczanie, że tak powiem, obcowania z Panem Bogiem coraz bardziej jeszcze nieświadomie. Natomiast co chcę powiedzieć, bo nie daje się tego wyartykułować. Nie konsekwencje finansowe, powtarzam. Nie straty w dziedzinach finansowych, chociaż były niemałe. Nie one powstrzymały mnie. Powstrzymało mnie doświadczenie konsekwencji w relacjach międzyludzkich. Czy są Tak. Doświadczenie takiej naprawdę namacalnej, czarnej pustki naokoło mnie i we mnie. I dopóty, dopóki tego nie zrobiłem. Ja, ja, ja sam odcięłem w końcówce mojego doświadczenia te pępowiny z rodzicami, bo gdy tego nie zrobił, to po prostu bym dalej w tym tkwiłaś, miałem dość. Ja już miałem taką, od ostatnich dwa lata, ty miałem bardzo dotykalną świadomość, że to jest uzależnienie. To po prostu nie chciałem, a robiłem. Absolutnie do, świadomie, dotykalnie czułem to zniewolony. Takie Miałem takie poczucie, że jak chciałem coś nie tak, to jakbym był na takiej krótkiej smyczce, miałem taką kolczatę twardo-mocną, jakby ten zły mnie tak zadnął smyczka. Chlaskł mnie do, do ziemi. To masz robić zrobić, I nie miałem siły się wyrwać. I dopiero Pan Bóg to zrobił. Tak. Czas. Czas. Istotnie.